Lambasador, wy jesteście przezaibistymi słuchaczami podcastu Gry na serio, a to jest odsłona numer 32. Ze mną jest SM Shinobi. Jo! Jo! Znowu nagrywamy w studiu wirtualnym, jak to było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków, Amen! Tak, Czyli w naszych studio, domach. To jest wiesz, nasze studio wirtualne naprzeciwko People Can Fly naprzeciwko wszystkich. Maciek, nie ograniczaj się. Jesteś w internecie. W internecie możesz zrobić wszystko. Możesz być naprzeciwko epic. Srać people can fly. Jesteś ale naprzeciwko epic. epic. No są epic i są epic też. No, Rozumiesz? <śmiech> <śmiech> Taki suchar na, na wstępie. No A, tak więc przy, Maciek Maciek. trochę. No ale muszę. Wiesz, ja jestem od ciskania sucharami w tej audycji poświęconej wideogrom i wszystkim tym, co dzieje się wokół tej e, aktywności życiowej człowieka, jaką jest naciskanie durnych przycisków na jeszcze durniejszych kontrolerach, więc po prostu przejdźmy od razu do tematów, a będzie tego dużo i chciałbym go od razu przyznać karnego kutasa tygodnia, żeby odstraszyć te wszystkie nędzne pipki, które, wiesz, przez przypadek trafiły na nasz podcast i stwierdziły, o gry na serio, to może być całkiem spoko i wejdę, ciekawe, co powiedzą. Więc tak, możecie już wyłączyć, możecie napisać, że, że nasz podcast się, bo rzucamy dużo A co dużo się mię... stało? Ktoś do ciebie napisał? Stary? Nie, nie, jeszcze nic, A ja po... jeszcze nie, ale ja po prostu przewiduję przyszłość. Yy, dlatego, że trzeba wejść, wiesz, na pełnej kurwie dzisiaj, yy, ponieważ... Ja myślę, że już takie pipki nie, nie, nie trafiają Na nasz podcast, bo y, To są prawdziwi tacy męsy mężczyźni Którzy słuchają tego, Zostaje tylko męscy mężczyźni Takich, którzy, których wpuścisz do lasu I napierdolą Nieźwiedziowi gołymi rękoma i jeszcze go zgwałcą Na koniec, więc tylko dla takich ludzi Jest ten podcast, jak coś Możecie gdzieś to wpisać w rekomendacje, jeśli Ktoś spyta się, a dlaczego warto słuchać gry na serio Bo kiedy słuchasz gry na serio Możesz wejść do lasku i Sprawić pierdol niedźwiedziowi i go zgwałcić. To jest ta najlepsza część kwałcenie niedźwiedzia. Martwego. Pamiętajcie, jeśli gwałcicie cokolwiek, musi być martwe, bo wtedy wolniej ucieka. Okej, okay, więc karny kutas wędruje w tym tygoniu w stronę EA Polska. A -a. A -a. Więc tak, te marne mędy, nie wiem jak się nazywa ta ulica, na której oni się tam zabunkrowali, mniejsza. postanowili podnieść cenę, taką sugerowaną cenę gry z o nie wiem, do tej pory było 219, 200 do 239, a teraz wszystkie gry mają chyba być na poziomie 249 zł. Fakt, że my nie zapłacimy tych 249 zł, bo sklepy oczywiście sprzedają to trochę mniej, za poniższej cenie, ale i tak. E, ale bo wiesz, czy... jeśli będzie cena sugerowana, tak 249, po prostu ta cena podniesie. To sklepy będą sprzedawały po 260, chyba no że i będą nie. zamawiali gry stare z Bułgarii, nie? Dobra, ale mniejsza. E, szykujcie się na to, że gry od EA w Polsce e, będą kosztować więcej. E, fakt, że to może być, nie wiem, 20 zł, czy 30 zł od tego, co płacicie teraz, ale i tak to jest dużo, bo przekraczamy tą magiczną granicę 200 zł, którą, wiesz, dużo ludzi ustawiło sobie bardzo, bardzo dawno temu, e, że więcej za grę nie jest w stanie zapłacić. E, Maciej, jakiś komentarz na szybko? Wiesz co, ja czy karny przeczytałem, wiem, należy. Czy ty też przeczytałeś to na Grampel, tak? Tak, jak wszyscy I chyba to, w tym kraju. I to mnie stary rozpieprzyło, że... Uh... Gram.pl zajebiście w ogóle tutaj wyszedł, bo wiadomo, że będą podnosili ceny i ludzie się wkurwią, nie? No. Więc oni od razu stary przerzucili, to mi się podobało, że przerzucili piłeczkę po prostu, wiesz, sek w sekundę, nie? Na elektronik mm. arts i jakby, wiesz, zdradzili, nie? Że ich sugerowana cena to 240, no to wiadomo, nie? Że z ich marżą to, kurwa, wyjdzie 270, nie? No, oni powiedzieli, stary, że ja będą nie sprzedawać taniej. nie tego, żeby ludzie kupowali, kurwa, Fifę za 300, no. No, za 300 by to spora przesada, bo nie chcemy cofnąć się do czasów, kiedy gry właśnie tyle kosztowały na konsola, a na PC były tylko troszkę tańsze. Pamiętam reklamę do dzisiaj, e, Soldier of Fortune, chyba jedynki albo dwójki, bardziej chyba jedynki, e, w CD Action. E, nie wiem, który to byłby ROG, ale na pewno z 10 czy więcej lat temu, 12, no i tam ta gra kosztowała 179 zł na PC. Uh, więc bardzo, bardzo nie chciałbym, żebyśmy wrócili do tych czasów. Uh, to jest, wydaje mi się, niemożliwe, ale mm, kto wie, może inni, obstrani, deweloperzy, wydawcy w tym kraju pójdą w tą stronę i zaczną uh, dojść nas z hajsu totalnie, co mi się nie podoba. Wiesz co, no, ja myślę, że po prostu to jest kwestia też tego, że ludziom się tutaj po prostu w Polsce w dupach przewraca, nie? I wszyscy myślą, że jak ktoś ma tam, nie wiem, w firmie iPada czy, kurde, iPhone'a, nie? I dobrze mu się żyje i może sobie kupić cztery gierki, załóżmy, w miesiącu, tak? Albo w ogóle tych gier nie kupują. No ja myślę, że to jest właśnie tego kwestia, tak? Że ci ludzie, którzy decydują o tym, jakie są ceny tych gier, oni tak naprawdę tych gier nie kupują, stary. No, i może Rozumiesz? nie Rozumiesz? I tylko... dla nich no, tak. stary to jest tak, 240, kurwa, 200, no to wiesz, co? 40, no to trzeba z czegoś zrezygnować, nie? Jak chce się grać, stary, nie? no wiesz co to wiesz no fakt, że my tutaj się spinamy bo, bo gierki będą kosztować trochę więcej ja tam się nie spinam, nie mam no, na to wyjebane no bo, bo ty nie masz już tej platformy zresztą ja też mam na to obsrane totalnie bo do końca Kupujesz roku wychodzi użytane, stary, tak, kupuję używki albo na jakiś, głównie na jakichś przecenach ale tak jak wiesz jak mnie dobrze znasz no to bardzo rzadko kupuję cokolwiek na premierze jeśli kupuję cokolwiek na premierze na pewno nie są to gry od EA bo EA do końca roku ma nie wiem czy Dead Space wychodzi. Dead Space trójka wychodzi chyba na początku przyszłego, ale Obstrać to. Y, mają Medal of Honor i mają FIFKę i jakąś jeszcze inną pierdołę i nfs NFSA. Y, no trochę się wiesz, podjarałem, bo fajny deweloper, y, ten który zrobił barnauta generalnie. A, no, No. Zawsze mam problem z wymawianiem tej nazwy, dlatego zawsze mówię ja deweloper Barnauta. A, A z Barnautem też mam problem. No też, dobra. Musimy po prostu ustawić pewną wersję, to nie wiem, kryterium, czy kryterium, czy kryterium. Dobra, ja mówmy kryterium. kryterium stary, po polsku, człowieku. Po no tak, no. Właśnie, chlub do wody. Dobra. I wiesz co, nie ma zbyt ciekawej oferty jak dla mnie, więc mam na to obsrane, ale wiesz, do ludzi, którzy nie wiem czasami zdarza im się kupować duże ilości gier, po prostu nie wiem, ogarnijcie się. Chce, chciałbym, żeby wiesz, gracze, bo dużo komentarzy pod... pojawia się dużo komentarzy pod tymi wpisami na różnych tych, jak to się ładnie teraz mówi, outletach growych pod tym newsem konkretnym, że o, ja nie będę kupował gier EA bo są strasznie drogie. Pokażcie to, tak jak się ładnie mówi, zagłosujcie portfelem i nie bądźcie jakimiś totalnymi idiotami, którzy co roku muszą mieć kolejną FIFA, które się od siebie nie różnią tak naprawdę. W no sensie... właśnie, to jest stare słabe, bo kiedyś było tak, że kupowałeś FIFA i załóżmy co kilka lat, tam co dwa, trzy, to te wersje jednak się różniły dość mocno, nie? Od tego, mm. jak to jak to wygląda, nie? A teraz mam takie wrażenie, że każda FIFA jest taka sama, nawet już nie wypuszczają, wiesz, Euro 2000 zaszło 12 osobno, tylko jako dodatek. Stary. No, jako DLC. Um, kurwa, to jest dopiero No gramy, i tyle, po bo... prostu jeśli, nie wiem, nie umrzecie, jeśli kupicie tej gry pierwszego dnia, no to spróbujcie się powstrzymać, ale to jest chyba generalnie taka dobra rada dla, dla, nie tylko dla gier od EA, że, że nie warto się śpieszyć jednak z grami, coś, coś do tego dojrzałem chyba troszkę. Nie tak? macie jak ty. No, w sensie, bo na przykład pomysł sobie, że porównaj to z filmami i na przykład jeśli idziesz na jakiś film do kina, a porównaj to z oglądaniem go na przykład w domowym zaciszu, to wiesz, film wiesz, ten w kinie możesz obejrzeć tylko jakiś tam czas, krótki czas po premierze, no chyba, że to jest Twilight, który jest grany przez na przykład całe wakacje później, no to to doświadczenie, które masz w kinie jest zupełnie różne od tego, które masz oglądając tak. na DVD. Przede, tak, i przede to jest... wszystkim nie zasypiam. nie. No, przede wszystkim nie zasypiasz i masz fajną klimatyzowaną salę. No klimatyzowana sala to jest minus chyba. Dla mnie akurat jest wielkim plusem czasami. No dobra, ale zgodzi się absolutnie, że to jest zupełnie inne doświadczenie. Oglądać film, wiesz, w kinie, a oglądać film na DVD czy Blu-ray. Tak, a z grami wiesz, nie ma takiego ciśnienia. Ta gra tak samo będzie wyglądać za pół roku i tak samo będziesz w nią grał, więc jeśli naprawdę to nie ma na celu zmieniać twojego życia, nie. nie... Nie straj się i nie biegnij zaraz do sklepu, żeby ją kupić. Wiesz, zwłaszcza, no. że teraz jest tak, że te gry dość mocno tanieją, nie? Tak, no, no po szczególnie. Po pewnym czasie i nie mm -hmm. wiem, czy, czy, czy się ze mną zgodzisz, ale pewnie tak, że a, jest taki sam trend, jaki jest. W przypadku filmów yy, tak samo jest w przypadku gier, tak? Czyli gra wychodzi załóżmy w kwietniu, a prze, przeceniona już jest w lipcu. Nie? No w, tak. W przypadku filmów to jest tak, że film jest w kinach, kurde w lipcu, a na DVD już jest we wrześniu, nie. Mm, Więc żeby powoli, jeśli ktoś jakby nie odczuwa takiej potrzeby, tak, żeby chodzić, żeby kupować, wiesz, na premierze, no to się nie opłaca po prostu, nie? Zwłaszcza, że ludzie mają coraz mniej czasu i jakby nie ma fizycznie tego czasu, żeby te wszystkie gry przechodzić, nie. No. I szkoda po prostu wyrzucać pieniądze, wiesz, no fakt, że niektórzy mogą mówić, że mamy ją, wiesz, najczęściej się zdarza wśród tych super ultra popularnych polskich podcasterów, wiesz, o mam tą grę leży od dwóch lat nieodfoliowana odfoliowana na półce <grym> Ja po prostu nie rozumiem zupełnie takiego podejścia, i, ale to jest po prostu moje, moje spojrzenie na tą sprawę, spojrzenie, nie wiem, człowieka, który nie ma y, pieniążków na gierki, nie, i nie dostaje gierek za darmo do, do grania. Po prostu trochę, jest fajnie. Trochę, trochę tak jest, nie, że e, jakby, no mówię to. To jest właśnie ciągle tego, tego, tego samego typu kwestia, tak typu. Ludziom się po prostu w dupach poprzewracało niektóre stare i No i nie ma wiesz, tu... nie ma co specjalnie o czym mówić. No bo co możesz powiedzieć stare? No, tak no po prostu tak, taki, po prostu trzeba wygłosić hejt, powiedzieć, żeby on no, wiesz, zupełnie obstrać FIFA w tym roku dla wszystkich, co jest, wydaje mi się, niemożliwe, bo wiesz, my tutaj możemy sobie siedzieć i, i ja mogę sobie tutaj seplenić do mikrofonu, że mój uh, Boże, nie kupujcie tej FIFA, bo jest taka sama, albo z Medal of tak, Honor, ja Medal of Honor kupuję, już tak. nigdy wiesz, nie, nie, nie powstanie z kolan i nie przestanie robić loda ludziom z, od Call of Duty. A, ale i tak wiesz, ludzie pójdą day one i kupią to, bo, bo wiesz, ludzie w garniturach i z fajnymi necessarami którzy grają w weekend w FIFA, dla nich te pięć dyszek to jest wiesz, jeden obiad w tą czy w tamtą, więc. Mam no na to wyjbane. jest, stare. No, takie jest smutne życie, niestety, ale karne kutys jak najbardziej się należy, bo gracze to nie tylko ludzie z necessarami i z iPadami pod ręką. No i tyle. Maciek, news dla ciebie teraz, od ciebie. News od dla ciebie. Eee, no ja odniosę się do tego, co wrzuciłem jakiś czas właśnie temu dzisiaj na, na naszego fanpage'a, czyli eee, pojawiły się dwa screenshoty z GTA 5 uh -huh. i aż... U. Właśnie, z... właśnie. A! Właśnie i aż e, kumpel z pracy przyszedł i powiedział, że niesamowite, nie, bo wszyscy kurwowano sobie teraz konia po prostu pod <śmiech> dwa screeny. Eee, i właśnie aż mu pokazałem twój kanał, nie? I twój najpopularniejszy filmik i doszedłem do wniosku po prostu, że gracze są strasznymi idiotami, stary bo jeśli jeszcze zrozumiem, że ty nawijasz o trailerze, nie? Który ma tam no. nie wiem, trzy minuty, no to kurwa, stary, te dwa screeny, z czego jeden jest jak no. dla mnie chujowy z tym helikopterem stary, jest, bo ten pokazuje drugi nic. w ogóle nic nie pokazuje też mm. no i stary, wiesz, news dnia, nie? Dwa screeny no, pokazali. Kurwa, to, to mogłyby chore. być tak samo dwa screeny z GTA 4. No, podpimpowane z jakiegoś, na przykład, silnika. Znaczy, no. z jakiegoś modu. No Czy moda. Naprawdę, to, to wiesz, bo tu jest co? Fajna mgła na tym przy tym helikopterze, a na tym drugim screenie fajnie wyglądająca woda i wysokiej jakości i tekstury. Nic więcej, stary. Skriny e, nic nie pokazują. Po to prawda, Maciek, ale to już chyba, nie wiem, czy to ty zauważyłeś, albo przynajmniej ty o tym mówiłeś, bo pewnie już kilka osób to zauważyło, ale tak jak powiedziałeś kiedyś, chyba rzeczywiście to ty byłeś, że w internecie nic się nie dzieje, że ludzie po prostu hypują jakieś newsy, bo nie mają już co innego do powiedzenia, czegoś innego do powiedzenia. Tak naprawdę, gdybyś przejrzał się tym wszystkim newsom, akurat w tym tygodniu tych newsów ciekawych jest naprawdę sporo, o których będziemy mówić, ale wiesz, normalnie zazwyczaj to jest tak, że jeśli nie interesujesz się daną grą, no to już ci odchodzi, nie wiem, 5 osób na dzień. Jeśli nie interesuje się w ogóle Call of Duty, jeśli nie interesujesz się dwoma grami czy trzema, które nie wychodzą tak do zakończenia roku, to już ci kurwa to 3 już... czwarte odchodzi, stary, jak ja zauważyłem. Nie, no teraz trochę, no dobra, ale po prostu rozumiesz o co mi chodzi, że e, tak naprawdę mało się dzieje i, i te wszystkie, nie wiem, growe strony e, niepotrzebnie to wszystko hypują nie? i starałem się bo muszą zarobić, oczywiście to już dawno uskonniliśmy, ale jeśli spojrzysz na to z perspektywy czasu, to to, że zostało to powiedziane tego nie o jakimś zupełnie pierdole, na przykład, że w jakiejś tam grze będziesz mógł sobie, nie wiem, postawić kloca, to pół roku później już o tym to, to nie będzie miało żadnego sensu. Eee, czy, czy Ty, Maciek, łapiesz, on co mi no, Łapie, czy... No łapiesz. no. stare, no, tylko jakby... Kurde, wiesz, to jest jakby taki temat nie ty grubszy, tak bym to nazwał, bo po mm -hmm. prostu zastanawiam się, kurde, słuchałem ostatnio tego podcastu, nie wiem, jak on się nazywają, nie z grani, no tam z tym z Piotrem, Piotrem Gnypem, no i on tam powiedział akurat coś, coś... Nie tak, bójmy się tego nazwiska, tak, Piotr mądrego, mogę powtarzać fułko. Że jeśli by zakładał stare strony, to nie, w ogóle by się nie pchał w newsy, nie? No to, to nie jest nic odkrywczego, no, oczy Oczywiście, stary, ale mimo wszystko, kurwa, 90% ludzi, którzy zakładają strony, pchały się w newsy nie? I teraz sobie tak pomyślałem, czy naprawdę, kurwa, jest to tak potrzebne, stary, te dwa screenshoty, nie? I jakby wiesz, że nikt w tych serwisach nie, nie siedzi i nie myśli sobie, kurde, oni nam. bo to, bo to jest taki PR-owy bullshit, nie? Tak, że oni to nam w rzecz, to jest PR-owy bullshit. bullshit, a my go puszczamy dalej, nie? Bo, to... bo chcemy mieć kliki? No bo chcemy mieć kliki stare, no. no. I to jest kurwa, słabe po prostu. No screeny kurde, owszem, ale to jest, widzisz, to jest taki news, że oni mogliby to na Twittera wrzucić swojego wiesz? No, albo na screeny, Instagram. Nie? Albo na Instagram, albo wiesz, na fejsie to umieścić, nie? No, jako taka pierdoła no. tutaj. No, zobacz, robimy sobie, ale że wiesz, oni wiedzą jakie są nastroje przed tą grą i, i cokolwiek teraz, jak, nie wiem, jakikolwiek... No to jest pie... jak wrzucenie cycków do neta, no po prostu. Dla no. nerdów. <śmiech> no, trochę to jest wszystko smutne. W sensie, smutne jest to, że, że nie ma jakiejś takiej refleksji nad tym wszystkim, że, że wszyscy, wiesz, pędzą, żeby mieć jak najlepszy news, a wydaje mi się, że... No, on hmm. jest słaby, no po prostu, są dwa screeny, no. Kurwa, no, pracują to, nad to grą już... stare. W przyszłym roku mają ją wydać i mają dwa screena kurwa. Maciek, Maciek, ty nie wiesz, bo nie widziałeś, wiesz, wszystkich analiz, trailerów GTA V i dobrze wiesz, że premiera miała być w maju, bo było na krawężniku. No. A jak nie, wiesz, minął maj i nie, nie wydarzyło się kompletnie nic, to na pewno chodziło o maj przyszłego roku. Więc na pewno będzie ta data, która została podana na trailerze i wszyscy w to wierzą. No zapewne, pewnie masz rację. Ty się na tym znasz, ja to się nie znam. <grym> e, no powiedzmy, że się na tym znam. Wszyscy wierzą, że się znam. Tak naprawdę macie co jakiś czas dostaję, wiesz, pytanie w serii, kiedy wyjdzie GTA 5. Już powoli mam tego dość, mówiąc, że nie jestem nikim ważnym i, wiesz totalnie wszystko, udało mi się gdzieś wyszperać z newsów, czy, czy zobaczyć rzeczy na trailerze, to już zaczynam ściemniać jakieś w ogóle z dupy daty, rzucam. <grym> Dobrze, kurwa to już Dobra, będzie to mam Jednego newsa, bo nie. od ciebie ode mnie no No to proszę e, no. słyszałeś o gościu, który sprzedał za milion baksów y, gry wideo na ebayu e, kolekcje właśnie no. s, nie klikałem w to, ale podobno była bardzo duża i bardzo dużo i szybko się sprzedała. milion dolarów czy milion euro milion euro, ale to tam w dolarach jest y, milion dwieście no. no i były gierki na NESA, SNESA, N64, Gamecube Virtual Boy, Master System Genesis Saturn i Dreamcast'a. A ile tych gierek było wszystkich? Zaraz ci powiem, bo konkretnie kurde nie wiem, nie? Ale oglądałem Am? tą kolekcję, stary, bo to wszystko na eBay'u można było sobie obczaić, nie? Mm -hmm. To był taką wirtualną zwiedzanie tak, po tak, poboju, że... Był, był, była cała galeria, stary. 15 lat to zmi zbierał. Ciekawe, ile Heis na to wydał. Na pewno więcej niż milion... Zaraz ci powiem, kurde, czy, czy ten... Yy... Można jeszcze się na to dostać, jakoś. No W każdym okay, bądź razie, spoko. tak sobie myślałem, nie? E, czy w ogóle coś takiego, kurde, ma stary sens, nie? Takie zbieractwo, nie? Dla mnie nie ma. Bo człowieku, bo ten gościu po prostu miał zajebane tym ewidentnie, po prostu całą chatę, nie? I pomyśl, że się w pewnym momencie przeprowadzasz. Bo, sorry, wiesz, bo mebli nie ma mnie i tak dalej, ale. Dużo gierek mam. Ma, ma gierek i one są folii i folia nie może zostać naruszona, bo wtedy stracą na wartości, wiesz, tak 10 tysięcy na, na 5 tysięcy tylko. Jest warta jedna gierek, albo na przykład ma w jakiejś edycji kolekcjonerskiej, bo też zdarzają się takie nerdy, które w ogóle nie rozpakowują gier, żeby je później, wiesz, sprzedać drożej, no, okay. kiedy na przykład jest miski nakład tego, ale to w każdej dziedzinie, nie wiem, popkultury znajdziesz takich wariatów, więc Wcale mnie to nie dziwi. No mnie, mnie dziwi jedynie to, stary, że ktoś jednak dał milion baksów za to. Może jakieś muzeum czy coś takiego? Muzeum? <gry> Próbuję to tłumaczyć w jakiś racjonalny sposób. No, no stary, sam ja sobie muzeum... nie wyobrażam racjonalnej decyzji typu wydam milion dolarów na gry. To no, są to, tylko To nie, gry. To, to nie, był, to nie byłbyś e, dobrym wiesz, e, twórcą firmy, która zajmuje się tworzeniem gier. Yy, potrzebuję mi już tam milion dolarów. Nie, nie wydam tyle pieniędzy. Nie no, ale stary. Wiem, rozumiem, o czym mówisz. Tak, to zupełnie co innego. Nie tak, nie wiem, tak tutaj to był mój suchy suchar. E, card tylko. Nie? Tak, ale to, to jest dla mnie totalna głupota i... Znasz moje podejście, zresztą to twoje podejście jeśli chodzi o na przykład o gry konsolowe na pewno, bo specetowymi jest trochę trudniej, bo są różne konta i trudniej to wszystko gdzieś upchnąć, ale, ale no za właśnie, czasów ale świetności kiedy miałeś PlayStation o to też będzie można sprzedawać, ale za czasów, wiesz, kiedy miałeś Gameboxa czy tam Game Station'a co game trade był jedną z twoich ulubionych stron i często wymieniałeś gry, nie wiem, sprzedawałeś i tak dalej ja powiem ja potrafię sprzedać kurwa, konsolę ze wszystkimi grami, <głos> Tak, jesteś mistrzem w sprzedawaniu różnych rzeczy. Twój y, żydowski skill, y, plus <głos> 10, pacy ci rosną do samego pasa, no. jak wystawiasz cokolwiek na Allegro, no, wiesz, stary, każdy, ale ja każdy, każdy tylko... sprzedany przedmiot to jest, wiesz, 2 centymetry twojego pacy. No, nawet jak kupiłem iPada, to był z napisem koszer, stary. Na tyle koszer, wiec? <głos》głos》rezanym traserem. głos> No, właśnie, tak. Tak to wygląda, Także, właśnie tak to wiesz, wygląda. Jakby, kurde, no nie rozumiem gościa, ale jedno, jedno co... A czy jakby, nie rozumiesz generalnie? No OK, skończ. Gościa, który to kupił, tak? Nie rozumiem trochę mhm. też gościa, który to kolekcjonował, bo mi by było szkoda miejsca, ale to za co jakby pełen szacun, to to jednak, że no, są tacy ludzie pozytywnie jebnięci, którzy wiesz... Lepsze to, stary, niż jakby miał butelki albo śmieci zbierać, jak Polacy. Ma, dziwki, matwe na ja przykład no, tak. zbierałem przez 20 Wiesz, no, lat. Fajnie to, na pewno fajnie to na zdjęciach wyglądało, nie? Takie, tak, co... jest dobrym newsem na dwa dni. No. Albo no, tak, bo pierwszy to jest wystawiamy, a drugie to znalazł się w frajer, który to wszystko nie, kupił. Nie, pierwszy to był już, że ktoś to kupił, stary. Ja widziałem wcześniej, że ktoś wystawił. Aha. No właśnie, mhm. no to kurwa, no właśnie. Ale powinniśmy zbadać głębiej tę sprawę, dowiedzieć się, kto to naprawdę kupił i w jakim celu. Ale powiedz mi, Maczek, czy mm, też nie rozumiesz ludzi, którzy generalnie kolekcjonują gry? Czy, czy wiesz, na przykład trzymają dużo gier na półce, które już przeszli eee, i wiesz, mają to w dupie? Co? ja jestem w stanie to zrozumieć. To znaczy, ostatnio się tak, z... jak kupiłem z powrotem tego peceta, nie? To sobie mhm. pomyślałem, kurde, że szkoda, że to wszystko posprzedawałem, nie? Bo wiesz, teraz mógłbym sobie zainstalować te gry, nie miałem Morrowind oryginalnego, nie, tego typu, tego typu rzeczy. I jakby to, jest to taka nostalgia, nie, ale mówię tu o, o tym dlatego, że grałem w nie, jak miałem 10 lat, nie, 15. No, no trochę więcej, no. No, no nie, Morrowind. Nie jesteś aż tak młody. No Morawinda to, kurde, z 14 lat, 13 miałem. No to w gimnazjum było moim. No moim też mniej więcej gdzieś tak. No to ty miałeś 10. 7 no, no, albo sześć, albo pięć! To jak Dobra, nie rozmawiajmy, nie, nie wchodźmy na ten Butterfield. temat. Butterfield! recenzja! <ślad> Mistrz, tak. dobra. Nieważne, no i wiesz, jakby masz taką masz taką nostalgię, nie? Ale hmm. ona działa tylko w tym przypadku, kiedy te gry były, wiesz, kiedyś, nie? No i domyślał się, że te gry, które on tutaj zbierał, no to to były główno, głównie jakby jakieś tam tytuły z jego młodości, nie? Ale no nie nostalgia. kumam, stary, tego, jak można na przykład za kolekcjonerkę, um, kurde, jak, jak się tak gierka, Maxa Payne'a trójki wydać 6 stów, stary, gdzie widziałem jeszcze, jest taki, nie wiem, czy ty kojarzysz, jest taki kanał na YouTubie, i um, i tym goś nope. gościu z takim dziwnym zagranicznym akcentem mówi po polsku, i mają takie kręcące się kółeczko szklane stare, na którym pokazuje to. No, ci mi to, że może być śmieszne. To jest. Ale nie, kanał jest ogólnie robiony mega profesjonalnie, nie? Tak. Także, szacun, na początku trzeba się przełamać tylko do tego dziwnego akcentu. Ale, akcentu. ale tak, to jest najlepszy kanał o grach, jaki ja widziałem. Ale, to jest, ale to jest fajnie, bo wiesz, no. Mm... Rzadko się spotyka ludzi, którzy mówią z fajnym akcentem na YouTubie. Generalnie, wiesz, się gdzieś... No, wybija mm, się. W każdym razie, wiesz, jest taki, że, że go zauważysz, nie, i zapamiętasz. No, no, A... bo, bo wszyscy mówią takim, starają, wiesz, mówią takim tym, tym... tym Kijem w Mazowsza. tak zwane. Ale to nie, chodzi też o no, to, wiesz, o, o, że do tej, do tego języka, który znasz e, i tego akcentu, który znasz z telewizji, tak, jest jakoś sformalizowany. Rzadko się zdarza, żeby ktoś mówił, nie wiem, jakąś barą albo z takim wschodnim zaśpiewem. <grym> To jest wschodni zaśpiew. Z takim, z takim czymś mówi. Tak? Czekaj, okay, wieście mi ten kanał, bo jest bardzo fajny. Tak, i do Możesz czego, do czego, do czego pije, to jakby tam gościu nie, nie mieszka z tego, co ja się orientuje w Polsce, no i dzięki temu kupuje sobie droższe wersje tych wszystkich gierek, nie? Mm -hmm. I po, po, potrafi pokazać właśnie, jak wygląda kolekcjonerka. No i jak wyjęli stary tą e, figurkę Maxa Payna, mm. kur... Ona jest fajna z na kurwa, zdjęciach. obczaj sobie to to taki jest badziem stary, że tak? po prostu, jak ja bym to kupił, to bym się wstydził to na półce położyć. A, bo na screenach wyglądał całkiem No spokojnie. na screenach, wiesz, na screenach to kurwa i e, ten, i Chevrolet, kurde, no ten, jak się Spark wyglądał fajnie, nie? A mm. potem się okazywało, że to jest Matis stary, nie? To jest <głos> Życie. No to jest tak, to jest tego typu, nie? I, i goście jakby to mm. pokazuje, wiesz, na, na tym filmiku i wtedy sobie myślę, że nie rozumiem, stare, tych ludzi, którzy kupują te kolekcjonerki. Widzisz, dla mnie... na w... kolekcjonerki, a kolekcjonowanie gier pytałem o kolekcjonowanie No tak, gier. ale to jest jakby już... Bo już też nie rozumiem. Hardcore, stary, wiesz, jeśli chodzi o, o kolekcjonowanie gier. Widzisz, dla mnie... Ko... Ja, ja jestem w stanie kupić na przykład edycje pudełkowe niektórych gier, Takich, które, wiesz, mają dla mnie jakąś większą wartość, nie? I na przykład zajebiście żałowałem, że nie miałem pudełka do Diablo 3, nie? Mimo, że kurde, nawet bym nie włożył płyty do napędu, bo nie mam napędu, nie? I jest to pudełko na, na psińca, nie? Jak to się mówi. No. Ale wow. mam na przykład wszystkie pudełka od tych, od wszystkich tam części czy dodatków do WoWa, nie? Uh -huh. No bo lubię jakoś tą grę i uważam, że fajnie jest to mieć na półce, nie? No, ale, no, nawet ale, jeśli w nie grasz star, to fajnie Ale mam fajnie stary, tylko, tak jak patrzę, WoWa i Star Wars The Old Republic, nie? I nic więcej star. I ja lubię zbierać jakieś tam rzeczy, ale są to głównie filmy i muzyka, nie? A nie gra, która jest na dysku star Twardym na Steamie no. albo na jakimś innym koncie i generalnie i tak z lenistwa ja ją potem będę zasysał z Neta nawet jak ją wyjebie, no Właśnie kolekcjonerstwo na Steamie już jakoś potrafię zrozumieć, no. cyfra dystrybucja jakoś dla mnie bardziej przemawia. I ja myślę, że, ten... wiesz, ja myślę mhm. że tak jak są te horrendalne instalacje teraz gier na Xboxa typu 8 GB 20 nie i tak dalej mhm. myślę, że spokojnie taka firma jak Microsoft mogłaby zrobić tak, taki deal przy tym Xboxie 8 czy 10, czy jak on tam się będzie nazywał, że mm, rezygnują totalnie z napędu. Bo Blu-raya... E, widzisz, oni zrobią Blu-raya i powiem Ci co się będzie działo. Będzie się... E, będzie wszystko działało okej, okay, nie? Ale jak przyjdzie jakiś film, to będziesz musiał ściągnąć stary do tego Blu-raya firmware, to się z, zrobi skomplikowane. Będą jakieś posty stare na forach. A, że coś nie działa ta, e, nie ta, e, tak, nie, tak jak nie powinno, i tak dalej, i tak dalej, nie? Mm, bo sam kupiłem, jakby, napęd Blu-ray e, Philipsa i mm? bez update'u firmware'u na przykład początek gwiezdnych wojen na Blu-rayu mi się przecinał za każdym razem i na każdej płycie, Lol. nie? Dopiero Lol. jak ściągnąłem firmware stary i zgrałem go z pendrive'a, tam zainstalowałem, to wszystko działa mm? ok, nie? I mm -hmm. na czym polega haczyk? Bo jakby Sony e, jest właścicielem technologii, nie? Oni się niechętnie stary dzielą informacjami na temat. To jest, to jest taka wolna amerykanka jak z Androidem, stary, rozumiesz? No, Microsoftowi to się to nie opłaca, bo Xbox kurwa działa dobrze. Rozumiem. rozumiem. Jeśli wprowadzą, Ale... wiesz, jeśli wprowadzają Blu-ray, to dodają sobie kłopot, nie? Typu, że może wyjść nowa płyta, która będzie zgodna ze specyfikacją PlayStation starej i Sony. Mhm. Ale oni będą musieli siedzieć, zatrudnić kurde sztab 40 kolesi, którzy będą rozkminiali, stary, jak to zrobić, żeby to dobrze działało, nie? Mhm. I po co to robić, stary, skoro grę i tak musisz zainstalować, bo spłyty się nie doczytuje wystarczająco szybko? Skoro no, mogą, teraz tak, jest ten problem Skoro mogą rozkminić system typu Instalka Diablo czy czy Warcrafta typu ściągamy na przykład Max na 26 giga, ale już po 4 gigabajtach można grać. To by było fajne akurat. Ale I no, wiesz, się przejście na cyfrową dystrybucję wiesz, nie, jest, zakładni, nie jest... Bo... Wiem o co chodzi, ale przejście na taką całkowitą cyfrową dystrybucję w przypadku tych konsol takich dużych i poważnych nie, nie odbędzie się szybko. Takie pełne przejście, albo bo robić częściowe tak, już albo jest robić teraz. robić stary tak, bo niektórzy na przykład nie lubią płacić przez neta, że grę możesz mm -hmm. nadal kupić stary w pudełku, nie? No, tylko klucz. Ale właśnie, w pudełku masz stary tylko klucz, w pudełku jest jakaś fajna instrukcja, taka jak była w Wiedźminie. Rozumiesz? Niemożliwe. Wiesz, że, <laughs> wiem, wiem, o co ci chodzi zupełnie. Że radę. przerzucasz Świetnie. budżet z nośnika stary na na to, żeby faktycznie się płaciło za, za tą grę, te dwie stówy i wtedy, grasz wtedy myśli, no tak, kupiłem wersję pudełkową, mam zajebiste pudełko i dostałem coś ekstra, nie? Nie muszę na przykład instrukcji w PDF-ie czytać. <grym> wiesz. No to to jest skomplikowane i nie wiem, czy, czy miałoby być rację bytu, ale, no... ale czy, czy, czy wszystkim by się opłacało po drodze? No nie, ja myślę, czy... że nikomu by się wiesz? kurwa nie opłacało. Nie? Na tym polega cały no... szkopuł. <grym> No zobaczymy. Jeste, jesteśmy wszyscy bardzo ciekawi. Chociaż faktycznie wie, chciałem ciekawie. powiedzieć, że myślę, że a, a propos tego Blu-raya, to, to co mówię, ma, może się sprawdzić. Tak, tak? Jak no. myślę, że rzadko jakieś mamy tam powiedzmy dobre e, przewidywania. Mam takie wrażenie albo się przynajmniej nie staramy, żeby to było jakoś tam, wiesz, bardzo y, związane z rzeczywistością, tak tutaj mi się wydaje, że jest to jakiś realny problem akurat no jeśli chodzi o ten, spędzimy, o ten napęd stary, no. Ja bym, ja bym się na tym trzy już. razy zastanowi zastanowił zanim bym to wprowadził finalnie, nie? Widzisz, y, oni na starcie już mogli w Xboxie 360 się z nimi dogadać i dać Blu-ray, nie? A na starcie dali HD DVD, nie? Nie, oni. Jeszcze z tego co pamiętam, no, była taka, nasować, że. że no tak, że, że była wojna nośników wtedy jeszcze. No tak, hmm. ale wiesz, jakby y, przegrali nie tą wojnę, nie mogli prowadzić już Blu-ray, nie? Nie, nie, to było, Nie, to nie jest możliwe. Dlaczego? Mówić, niego nie specjalista. Nie no, zmieściłby się tylko, że to wprowadzało tak wiesz, ciągle o tym mówisz. Komplikacje jakieś dodatkowe, że o, ta gra jest na tym, a tej gry już później nie kupię i ludzie by, wiesz, jęczeli, ale którzy kupili te pierwsze Xboxy. No nie? No wiem, ale więc. wiesz, ludzie, którzy by kupili pierwsze Xboxy, to by oj, mój Boże, nie mogę grać na moim Xboxie, w Walsie coś tam, Microsoft nigdy już nie kupię konsoli na premierze, bo później coś zmienić, a konsole na premierze są bardzo ważne, tych, wiesz, frajerów, testerów, którzy wywalą dużo hajsu i będą testować za darmo ich konsole, że, żeby wyłapywać jakieś błędy, na przykład rysujące się płyty czy y, czerwone kręgi śmierci, pierścienie śmierci. E, no nie, nie, po prostu myślę, że mm, poczekamy, pożyjemy, tak? Jak to się mówi? Pożyjemy, poczekamy. O, w ten jest sposób No tak. No, nie ma za bardzo wiesz, marnować na to czasu. E, jeśli chodzi o cyfrą dystrybucję, dzisiaj wystartowały przeceny na Steamie. E, ja rzadko mówię o, o czymkolwiek na PC chyba że to są naprawdę fajne akcje i taką fajną akcją jest Summer Sale na Steamie, który trwa od 12 do 22 lipca i jak ja tutaj mam pierwszy dzień to jest kilka fajnych marek w sensie na przykład portal znowu jest ultra przeceniony, Portal 2 i kosztuje 3,74 euro Steam właśnie mi się dlatego podoba stary. bo tak, normalnie stare mają wiesz, ceny po prostu europejskie, nie? Ale jak mm. już robią przecenę, za, to są... za darmo te gry schodzą. Tak, to prawda. E, Hiroshi 6 za 15 euro. E, Legend of Grimrock za 5. Terraria stale, za 49 Modern Warfare 3 kosztuje 30 euro. I no, ale to ja wiesz, nie, to wiem, ile nie ile jest dobry deal. w polskim sklepie, ale zaraz zobaczymy ile. No, pewnie koło stółówki ciągle, czy trochę mniej, może 90. Niż, ale też są e, paki związane z... z z różnymi wydawcami jest tak od Square złotych, Enix. To aha, aha, to, to jest taka sama cena. Jest pak od Square Enix, który jest w pytkę, bo macie naprawdę wciula gier z tego, co przewijam. Są Tify, są Tomb Raidery albo Tomb Raidery, jak to się w Polsce właśnie mówi. Jest Just Coast, jest, są Hitmany, jest Deus Ex. Od Rockstar jest to za 50... za jakiś. Od Rockstar jest w ogóle wykoksany, bo w tym paku jest Max Payne na przykład. I ten pak od Rockstar kosztuje... Znaczy pewnie euro. to się zmieni, nie wiem jak z tymi dealami, ale w tym momencie, no tak, 45 euro czy 50 euro, 50. to jest ile tam, 200 zł, 200, trochę więcej, 220, coś takiego. 220. I dostaje no a się sam tak, Max... Jak, się powiem, co tam jest, no GTA tak, 4, jest super epizody do GTA 4, Alienware i Max Payne 3. No, za, po zajebisty zestaw, bardzo fajny zestaw. Nie wiem, czy to się utrzyma, kiedy my, wiesz, będziemy Mieli to już pieniądze. będzie online. <laughs> Nie, kiedy będzie online ten odcinek, bo. Wiesz, ale pewnie ci gracze pecetowi doskonale o tym wiedzą co się będzie, to, co się dzieje na Steamie, więc wiesz, tylko. No można głosować, na, żeby Witcher był. Tak, za... i to też jest fajne. Albo Saints Row. Ja na Arkham City głosuje. Na Arkham City, no, jest to bardzo, bardzo fajna gierka. O i Star Wars Widzę, Collection że... jest kurde, zajebiste. I jest mafia, dwójka też przecenie za 7,5 euro. Deus Ex Sam, jeśli chcielibyście kupić za 6, Z, masz tak: Battlefront 2 Jedi Outcast, Dark Forces, Jedi Knight Jedi Academy, Jedi Knight Mysteries of Sith, Star Wars Republic Commando, Star Wars Starfighter, Star Wars The Clone, Wars Republic Heroes, Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition, Force Unleashed 2. Dark Forces, stary, Knights of the Old Republic, Empire at War, stary, no jest dużo gier, nie? 42 jest euro, połowa, no. połowa przeceny w dół, nie? To jest bardzo fajna promocja i, i do Steama nie ma się, wiesz, co przyczepić w tym, w tym miejscu, bo bardzo mi się to podoba. I wiesz, jeśli rzeczywiście bym grał dużo na PC to, to bym wyczekiwał na, na takie promocje i tylko wtedy kupował gierki. Z tego co wiem, dużo ludzi dosyć tak robi. Jest jeszcze ta na koniec roku świąteczna, mm -hmm. przed seną, tak? No, i to też ceny są mniej więcej takie same. Kto wie, może wiesz, jak w pani jakaś fajna gierka? Tak, jak na przykład wiesz, portal kupiłem, bo była jakaś przecena, kupiliśmy w tym samym momencie. Już nie wiem, kupiliśmy go za 5 euro czy coś takiego. No, za 4 no i... chyba tak samo. Za 4, wiesz, to już mniejsza. Po prostu gdybym nie miał portala dwójki, no to bym teraz kupił, bo jest naprawdę fajny, bardzo tani. I to jest pierwszy dzień promocji. Codziennie będą inne i może w ciągu tego czasu znajdzie się jakiś wieś, fajny tytuł, który chciałem zagrać i będzie odpowiednio tani, że tam, o to jest gra na PC, no to sobie tam wyrzucę te grosze, nie? Zajebiste jest też, widzę teraz na tym od Activision, Blair te mm. wyścigi, one są całkiem spoko Call of Duty, 1K, mm -hmm. 2K Ultimate of... nie, United Offense, to jest Gun to taki środek. Prototype całkiem Ej, hey, Gun był fajny fuck off e, Singularity, Shift, uh -huh. Transformers no i jeszcze Vampire The Masquerade Bloodlines to jest zajebiste. No to jest dobre, to jest dobre. Więc Fajne no, są, fajne, naprawdę to są. się takie, dośledzić, To jeśli są takie po to są takie paki czy przeceny gier, w które naprawdę można pograć, nie? Bo mm -hmm. wiesz, tak jak ja ostatnio się zastanawiałem, to w te wakacji nie ma stary... nie czekam na żadną grę, o, tak. To prawda. Kurde, w ogóle mm -hmm. człowieku.. Może właśnie tak przejdę płynnie do, do kolejnego news'a, którego ja mam. E, mhm. Jeszcze tylko powiem, że bardziej się opłaca na Steamie kupić Call of Duty Modern Warfare 3 teraz niż w polskim sklepie. O, to Bo cool. wysyłkowo jak kupisz, to kosztuje 130 to musisz... i jeszcze dobudzić za wysyłkę, nie? Więc tutaj dostajesz za 130 i nie, do nie, nie dopłacając na Steamie. E, no. Dobra, to, to co ja chciałem powiedzieć, to e, a czekaj może Maciek jeszcze powtarzam, ja mam jakby dwa mini newsiki pseudo z wakacyjnymi wyprzedażami. No, to, to. Zanim zaczęliśmy nagrywać podcast dostałem maila znaczy newsletter od Ultima i oni też mają jakąś swoją wyprzedaż. E, ceny też są całkiem, wiesz. To ja tutaj przede wszystkim widzę te wersje konsolowe. E, myślę, że są całkiem w porządku. Nie, niektórych gierek, i jeśli będzie dostępność, no to powinniście się załapać. No, nie są tak gryjące bered jak te na Steamie, ale też myślę, że jest całkiem w porządku. I podobną wyprzedaż miało samo CD Projekt, a, ale no i te ceny niektórych były rzeczywiście miażdżące. bo na przykład e, nie wiem, tutaj mam PS3 odpalone. Saints Row the Third przecena do 30 zł wersja na konsolę, gra, która wyszła nie wiem, w listopadzie, czy w październiku tamtego roku, ale jest problem duży z dostępnością tych gier po prostu było bardzo mało sztuk, więc to jest taka średnia wiesz, wyprzedaż Naprawdę fajna jest na Steamie, Ultima też może ma coś ciekawego do powiedzenia, nie wgryzałem się za bardzo, ale pozytywny taki motyw na wakacje, że jeśli macie dużo wolnego czasu, nie wyjeżdżacie tam, nie wiem, na napieprzać driny na, na, na Ibizie i podrywać dupale z fiutami, to pewnie będziecie dużo grać, więc to jest dobry motyw, żeby doby, dobry moment, żeby kupić dużo fajnych gier. No, tyle. To, to tyle, to był, jeśli chodzi o wyprzedażę. To był twój news, tak? No, to znaczy na no taki dodatek Dobre. do tego, ale teraz jedziesz. Te... A, właśnie, bo chciałem a propos tych gier, w które nie ma grać i, i, i, i na które nie, nie, nie czekamy, bo ich nie no, ma czekasz. po prostu. Mhm. A, Bioware w końcu się zdecydowało i a, zrobiło 15 leveli w Star Wars The... Old Republic a, za free. Mhm. I, znaczy do 15 levelu. Tak, do 15 levelu można grać za free. I właśnie i powiem ci szczerze, że. Wydaje mi się, że jest to jakiś, jakiś krok naprzód w tej, w tej gierce i e... szczerze mówiąc, Dla jak... mnie to jest faza przejściowa pomiędzy free to play. No będzie a, na pewno wiesz, na sto, na to -play. będzie free to play. Ponieważ jest coś takiego. Mm, że mówi się o tym MMO jako o casual MMO. Wiesz mm -hmm. o co chodzi, że jakby nie musisz grać codziennie, nie? Żeby czerpać radość z tej gry, bo ja nie muszę mieć tam kupy znajomych, e, zasuwać na rajdy, nie wiem, grać w gildii i tak dalej, A, bo jakby akcja jest tego typu, że mogę sobie po prostu robić fabułę tak jakbym kupił Kotora 3, nie? <śmiech> I, I tyle, nie? Ja gram fabułę, od czasu do czasu zagram coś z jakąś drużyną, ale generalnie mam wyjebane na to. I pojawiły się te, te, te levele właśnie darmowe, te 15 pierwszych darmowych leveli. Co więcej, wydaje mi się, że albo to jest jakiś zwiastun właśnie tego, co ty mówiłeś, czyli tego free to play. Albo mhm. jest to zwiastun tego, że wyjdzie dodatek i trochę podniosą level cap po prostu i idą, idą za, za tą ścieżką WoWa, nie? Uh, że tam też jakby grasz przez, przez jakiś czas z Afrika, bo ciężko jest po prostu ludzi do tego przekonać już i uh, no jakoś ten, Oj, bardzo ciężko, ten, bardzo, bardzo ten tor musi się, że tak powiem uh, bronić a, a propos jeszcze tej samej, a propos tej samej gry bo jakby w tym tygodniu chyba wróciłem do tego, tak, w weekend uh, i, i zacząłem z powrotem w to grać to mogę powiedzieć, no, że jako MMO totalnie to nie ma sensu, ale jest zajebistym RPGiem. No i, I w porządku. I gierka, gierka jeśli, jeśli nie lubicie MMO i boicie się, że wsiąkniecie za bardzo, to, wciągnie. Tak, to nie ma się czego bać, chyba, że jesteście jakimiś maniakalnymi fanami Gwiezdnych Wojen, ale z tego, co, z tego co widziałem, to jakby jako gra MMO, to ona bardzo odstaje a, od, od WoWa nie ma takich możliwości zmian interfejsu tak dostosowania tego to, to nie jest o, gra dla progamerów tak to jest gra dla osób które mm, są fanami Gwiezdnych wojen i lubią od czasu do czasu nie wiem po z blasterem no, piu piu po, piu, piu piu piu, troszkę, no, to... piu piu są blasterki są think, są blasterki gra ma mnóstwo zalet ma też kilka wad takich jak na przykład mega chujowa po prostu optymalizacja okazało się, nie wiem czy, czy pamiętasz czy jak gadaliśmy jak ja kupiłem to na tą gierkę właśnie jak była premiera tego mhm. A, i miałem wtedy tego laptopa Sony Vio i tak się zastanawiałem czy ona jest kurde ta gra tak chujowo zoptymalizowana czy ten komp jest taki chujowy więc teraz już wiem że i komp był chujowy i gra jest zajebiście źle zoptymalizowana bo jest to pierwsza gra, przy której e, mój komputer tak mocno się rozkręca i tak głośno chodzą wietraki. Nawet Battlefield, to słabe. Na, nawet Battlefield tak nie żyłuje tego kompa. A graficznie jest bardzo podobnie jak w WoWie, tak? Więc jakby tam, I to szkoda. E, jest to jakaś, jest to, jakaś, jest to zajebista wada, tak? bo MMO no nie może być grą, która kurde ledwo chodzi po prostu ludziom. A, dlatego to nigdy chyba nie będzie jednak masowa i mają jakieś, Oj, problemy, mają jakieś problemy z serwerami w ogóle, że teraz jest jakie Maciek, Maciek. przenoszenie się na serwer. W ogóle ja mam bardzo duży zasięg ramion dzisiaj i zrzucam wszystko, co jest wokół mnie, więc to jest dobry znak, że czas przewinąć się do następnego tematu. No myślę, że tak. A, tak, bo o Gwiezdnych Wojnach, w sensie, jak to się nazywa, kotor, nie, sftor. Twor, w store. O stworze już mówiliśmy dosyć dużo na naszym podcaście, więc... No, tylko tak już chciałem, pewnie był... no wiem, wiem, ale ten level cap do 15, tak, dar, za darmo jest... No to jest, jest spoko, spoko. Wiesz, zwłaszcza, że jeszcze jakiś czas temu, dwa dni temu trzeba było... Każdy miał tam ileś zaproszeń, tak, i można było ludziom wysyłać zaproszenia, żeby mogli grać za darmo 7 dni, nie? Mm -hmm. Więc jest spoko, no. No, okej, okay. Maciek, co powiesz? na Ty jesteś ostatnio fanem trochę Androida, porzuciłeś swojego gejfona na rzecz... Wiesz, Co to jest? HTC? HTC One, Jakieś... którego nie mam od tygodnia. Jeszcze. Którego nie masz, ale to wszyscy, którzy odwiedzają wyko, wiedzą jak wygląda sprawa Macieja, ale nie wracajmy do tego smutnego dla komputronika Fak. faktu. przypomniałeś, że miałem ludzi z komputronika na Golden Line szukać dzisiaj. <laughs> to już masz. Przypomniałeś sobie. Okej. Okay. I teraz nawet porzuciłem swojego gamepada, czego Ci nie wybaczę, bo nie będę miał jak do Ciebie wysłać wiadomości na iMessage. To jest bardzo słabe, ale co powiesz na temat e... A, e, konsoli opartej o Androida 4.0, która, a, a która tam, wystartowała na Kickstarterze? Właśnie tam w środku nic nie ma. Dobra, zacznijmy bo, od początku. Powiem Ci a propos, mm. a propos Androida nie? E, i tego, mm. czy mogłaby to być dobra konsola. No po tym, jak obczaiłem e, to, jak można wykorzystać tego Asusa Transformera Prima, e, mogę powiedzieć, że mo może to być zajebista konsola. Jest coś takiego jak ten Nvidia, jak ta Nvidia Tegra 3, y, która e, daje takie możliwości, że możesz podłączyć przez e, mini HDMI e, tablet do telewizora, do tabletu podpinasz przez USB e, ten receiver odpada od Xboxa, i na przykład w taką gierkę jak Shadowgun grasz na telewizorze w Full HD na padzie. Dobra, macie, ale teraz przystawmy sprawę. I akcja jest tego typu, że te gry naprawdę wyglądają nieźle, nie? I one wyglądają lepiej niż na iPadzie Trójce, z tego co patrzyłem problemem jest tylko to, że jakby sam system nie wykorzystuje możliwości tego sprzętu, nie? bo gry, które będą pisane we współpracy z NVIDIA, a NVIDIA ma na Androidzie własny sklep z tego typu produkcjami, no wykorzystują 100% możliwości praktycznie tak? tego, co, co oferuje ten sprzęt, więc to jest spoko, nie? A, a propos tego, tego tej konsoli, o której ty mówisz, to myślę, że to będzie jednak dużo, straszne. Dobra, więc ja przedstawię pokrótce, co chodzi tak, uja, więc to jest projekt jakichś ważnych ludzi z internetów, którzy zajmowali się do tej pory grami, są jacyś, wiesz, designerzy, którzy pracowali w innych firmach, chyba jest typ, który był trochę związany z z pierwszym Xboxem, znaczy wiesz, z, projekcją, z projektem pierwszego Xboxa. Jest laska, która chyba gdzieś tam w nie pracowała, więc teoretycznie ludzie się znają na tym. Stwierdzili, że stworzą konsolę i wystartują z tym na Kickstarterze trochę wcześniej można było usłyszeć o tej konsoli, ale to wiesz, na, na Kickstarterze, czyli super popularnym miejscu, gdzie e, przewija się, gdzie wszyscy chcą dostać za darmo pieniądze, a nikt nie ma nic ciekawego do pokazania. E, Stwierdził, że potrzebują 950 tysięcy dolarów, żeby rozkręcić tą, tą całą akcję. W tym momencie mają e, po trzech dniach chyba cztery banki, 4 miliony dolarów. Zostało im jeszcze 27 dni. Ciekawe, co zrobią z pozostałym czasem. Okej, okay, więc e, konsola, tak jak mówisz, jest podpinana pod TV, tak, ma być podpinana pod TV jako standardowy, wiesz, jak to standardowa konsola. Ma być e, pad, który wygląda identycznie jak ten od Xbox 360. Już czuję jakiś pozew o patenty e, w powietrzu, już wisi. E, specyfikacja to właśnie Tegra 3, o której mówisz, 1 GB RAM, 8 GB e, pamięci Flash, e, podłączenie, wiesz, wyjście HDMI. Wi-Fi, Bluetooth i USB. No to wiesz, USB. jeśli tam jest Tegra, no to to będzie zajebiste. Nie? Bo jakby no, tam tego nie graficzny. było stary, wiesz, Tegra jest o tyle fajna stary, że ona ma cztery rdzenie i aż z tego co czytałem aż 12 rdzeni w tym procku graficznym, nie? Więc mm -hmm. to ma zajebiste możliwości, nie? jeśli chodzi o... No Android i Android 4.0. No to... Tak. A, powodzenia że. I... wiesz, mnie najbardziej jakby martwi w tym wszystkim to, że ta konsola ma być open source, nie? No. Na Linux też jest open source, stary. Ten cały I Android jest sobie radzi. open source i e, ba Battle.net e, taki Blizzard banuje graczy grających na Linuxie w Diablo, więc o czymś to świadczy. Stąd. No, poza tym, wiesz, no, e, wydaje mi się, że to, gdyby to nie wylądowało na Kickstarterze i ktoś chciałby zrobić powiedzmy na trochę innym tym procesorze niż Tegra, bo Tegra rozumiem, że jest trochę droga. E, urządzenia, które i zrobiłby na jakimś słabszym procesorze to pewnie i pewnie było to sprzedawane na, na jakimś chińskim wiesz, rynku, tylko i wyłącznie przeznaczone na tamten rynek i pojawiłoby się jako ciekawostka. Wiesz, ja nie mam z tym problemu, że będzie otwarta, ani że, że pad jest totalnym pomysł na pada jest totalnie ukradziony, że będzie, nie wiem, że będzie na Androidie, to mam to w dupie. Ale ta gra nie ma ekskluzywów w tym momencie nie zostały zapowiedziane żadne ekskluzywy. W sensie nie dostajemy nic konkretnego. To są naprawdę te same gierki, które znasz. I jak to ktoś mądry powiedział, że jeśli chcesz zagrać sobie z gierki takie indie, bo tym się szczyci taką konsola, że, że będą na niej, będzie dla niej, na niej miejsce dla takich mniejszych twórców, to odpalcie sobie PC, i podłączcie sobie PC pod telewizor i macie to samo nie potrzebujecie jakiegoś sprzętu za 99 dolców, który dopiero co się robi. A czy ty to, Maciej, rozumiesz? W sensie, że nie mają nic ciekawego do powiedzenia czegoś nowego. No, stary, no bo widzisz, na tym to polega, nie, że jakby Google udostępniło jakiś tam system, nie? Ee, NVIDIA teraz też zależy na tym, żeby jak najwięcej sprzętów korzystało z ich układu, nie? I mhm. Łatwo jest jakby do, do jakiegoś tam sprzętu, nie złożyć sprzęt, który będzie działał w oparciu o jakiś tam system, nie, tylko gorzej będzie z zapewnieniem temu całemu sprzętowi supportu, nie? Jakby żeby to fajnie działało po prostu. I dobrym kierunkiem, jeden kierunek jest taki, jak mają na przykład, nie wiem, Samsung, HTC czy jakieś tam inne tego typu firmy, które robią własne nakładki i nie personalizują tego Androida pod siebie. Drugie, drugie podejście to jest coś takiego jak robi Asus z tym transformerem, że ten Android jest praktycznie nieprzerobiony, nie? Ale jeśli chcesz zrobić kon konsolę, to musisz go w całości przerobić, tak jak ten, nie wiem, Kindle Fire, nie? Bo to mm -hmm. inaczej będzie gówniane po prostu. No, no i on też, on jest przerobiony ten Android troszkę, nie? Troszkę. Troszkę, no i właśnie to jest dosyć. tego typu stary, że jak troszkę go przerabiasz, to musisz też zrobić przerobione aplikacje do niego, nie? Że te gry będą musiały być jakoś specjalnie stary, wiesz, dostosowane do tego. A napisane no. pod, pod tą um, no, a po weź ten hardware. Te, a weź teraz przekonaj wszystkich e, deweloperów, czemu warto pisać specjalną wersję, nie? Pod moje urządzenie, skoro kurwa mogę wypuścić to na Xboxa, na normalny tablet, nie, na jakieś tego typu rzeczy, nie? Tak i będą mieli większą sprzedaż widownię i tak. większą sprzedaż, tak. E, no nic no po prostu wydaje mi się, że ten projekt nie, nie zarządzi jakoś szczególnie i że wiesz, no nie, nie wiem, czy oni się szczycą, że te wszystkie, że nie będzie gier na, na fizycznych nośnikach bo oni twierdzą, że The Revolution will be telewiz... kurde, to jest bardzo dziwne słowo, w sensie, że oni twierdzą, że podłączenie konsoli pod telewizor to jest coś zupełnie rewolucyjnego. Ja pewnie czegoś za dobrze nie zrozumiałem, bo przeleciałem tylko przez to. Ale ja tego nie rozumiem. No to teraz mnie kurczę zabiłaś, Bo wydawało mi się, bo na tych zdjęciach Widać, że tylko mają pada, że wiesz, pad łączy się z jakąś jakoś z telewizorem, tak? Ale ja widzę tu jeszcze jakieś no pudełeczko na jednym konceptarcie no tak. i to jest, wiesz, ja, ja, tego, <laughs> ja tego nie rozumiem po prostu. Jestem jakimś dziwnym, wiesz, takim człowiekiem, który wierzy to nie w to, że. To jest dziwne, to jesteś złe po prostu. Że prawdziwa konsola musi, wiesz, mieć swoją mm, konferencję na E3, swój pokaz. Musi się palić na początku generacji. Wydawcy muszą do, nie, do niej dopłacać. Wiesz, no takie standardowe, wielkie konsole, nie? No, <laughs> takie... Możemy przyhejtować Mateusza, bo mówił, że nie będzie u niego na blogu Newsów, a już ma pierwszy News o tej konsoli. Już ma Newsa? Już ma newsa. o to źle. Mateusz, stoczyłeś się jeszcze trochę i zaczniesz pracować w poligamii. No, za pieniądze. Już nie będzie. Za pieniądze Michnika. Dokładnie, tak. Eee. Dokładnie tak, Maciek, czy masz jakiś news? Bo ja tutaj przyhejtowałem troszkę z uja, po prostu nie dawali się na to w hajsu ludzie, proszę was. No ja bym... To jest jakaś tam epidemia tego Kickstartera, nie? Eee. Ale to już się kończy Mam nadzieję, że to myślę. kurwa zdechnie stary, bo e, cieszę się, że nie kupiłem tej gry od e, Double Fine Production że nie dopłaciłeś. Że nie dopłaciłem nie... do tego stary, bo kurwa już całe wszystko by... przycichło stary, nie? Już nikt nie słyszał o zajebistym jakimś tam. E, tym. logu, nie? Z tego studia i tak dalej, i tak dalej. Kurwa nikt nic nie wie stary. No, zabrali hazard. No, i nie o, ma, see you stary. later. Losers! Znaczy, ja mam jakiś news jeszcze, stary. Musisz mieć. E, dzisiaj się coś pojawiło, ale tego jeszcze nie widziałem. 17 minut, to powinieneś zrobić analizę. Się... E, nie, już jest. E, jest komentarz twórców po prostu. Mówisz o Hitmanie, no, tak? tak, tak. O, o 17 minut gameplayu zupełnie nowego, który nie był pokazywany no, na traileru ale to musisz analizę analizy i powiedzieć, że. wiesz <laughs> I powiedzieć, gdzie się mylą twórcy. I gdzie się mylą twórcy. No. no? O, to jest zajebisty pomysł na materiał, star. No. Nie, po prostu to jest bardzo fajny materiał 17 minut, tak jak mówię w fajnej lokacji pokazuje, że gra będzie miała bardzo dobrą grafikę będzie bardzo dobra mechanika i znajdzie się w niej zarówno coś dla, dla takich oldschoolowych graczy którzy pamiętają pierwsze części Hitmana i tych takich świeżaków bo wiesz, przy każdej możliwej wypowiedzi na temat Hitmana, tego nowego Absolution, twórcy zaznaczają, że jeśli ktoś chce grać jak casual, no to może sobie ustawić te wszystkie wspomagacze, a jeśli ktoś chce grać po hardkorowemu, <grym>, tak jak prawdziwy jak hardkorowiec, kory. jak hardkory, to wyłączy to wszystko i, i robi to po staremu. I ten Hitman jest, jest po prostu, wydaje mi się, że duch tych poprzednich części jest jak najbardziej zachowany, bo też trzeba kombinować, trzeba rozpoznać teren, trzeba uważać, trzeba się przebierać, trzeba się skradać, cicho wykonywać jakieś ciche zabójstwa, pozorować wypadki, więc to jest bardzo fajna gra. I tak na początku odcinka mówiłem, że, że nie kupuję zbyt dużo gier na premierze, to jest jedna z takich no gier. Właśnie Hitmana kupię, bym na chyba też kupił na premierze. Nie? I to jest taka no. gra, na którą czekam, bo... Nie, bo, bo wiesz, bo po prostu sporo czasu minęło od czasu ostatniej części tak naprawdę. No. I to takiej no. ostatniej nawet bym powiedział porządnej, nie? Czyli załóżmy dwójki oj patrz, Albo nawet jedynki albo nawet y, dema pierwszej części no, tak. Trochę czasu minęło. Ja zawsze lubiłem takich ludzi, którzy mówili, że najlepsza płyta metaliki to ta pierwsza. I potem już metalika była gubiana, nie wydana nie. może. E, dobra, słuchaj, ja mam ostatniego chyba niusa. Ten Source Filmmaker, tak, już jest o, tak. Dla, dla wszystkich, to może ty powiedz o tym, jak, jak się zdziwiłeś. Ja próbowałem to ściągnąć, ale jeszcze nie, nie ściągnąłem, bo Instalka waży 5 giga, więc to mnie zniszczyło totalnie. Ale już są pierwsze wyniki, znaczy pierwsze, pierwsze filmy wyniki. robione. A, no je, dobra, są te pierwsze filmy i jeszcze pojawiła się nowa y, gra Twórców Angry Birds. Nie wiem czy widziałeś. O, nikogo. Nie, macie naprawdę, twórcy Angry Birds nikogo. Przepraszam. To, poważnie. Ja wiem, przepraszam bardzo. Dobra, mów o tym Source Filmmaker. A, no i, i stalka za moje 5 giga, nie chciałem mi się tego ściągać. Stwierdziłem, że moja kariera filmowa jako twórcy animacji, pierwszego polskiego twórcy animacji w Source Filmmaker, że nie stanie się faktem i obsrałem to ściąganie 5 giga na moim przedpotopowym internecie, nie, nie ma to zupełnie sensu, ale już pojawiły się pierwsze filmiki zrobione w tym, w tym programie i wyglądają fajnie. I typ zrobił scenę z Pulp Fiction, którą rzuciłem tam, tą sławną scenę z Pulp Fiction, którą wszyscy znamy. Maciek, na pewno ją recytujesz przed snem. I wygląda bardzo fajnie. Ten filmik trwa, nie wiem, powiedzmy, ze 3 minuty albo z 4. W opisie filmu jest napisane, że robił to około tygodnia, bo pewnie miał dostęp do bety tego Source Filmmaker i powiem Ci, że gdyby chciał to robić tymi metodami, które były przed czasem, wiesz, tego Source Filmmakera i kilka lat wcześniej, kiedy te narzędzia były dużo mniej przystępne dla, dla zwykłych śmiertelników, to pewnie by mu to zajęło z miesiąc mm. <laughs> albo i więcej, więc... Narzędzie chyba jest, chociaż nie widziałem go, go na oczy, tak? Nie, nie, nie widziałem tego całego zestawu różnych okienek, gdzie są różne fajne suwaczki to myślę, że jest całkiem przyjazne. Na pewno już są pierwsze tutoriale od Valve, które pokazują jak, jak pracować na tym, z tym narzędziem, więc bardzo fajnie czekam na więcej, bo to jest. Zawsze lubiłem maszynime i nawet jeśli się trochę stoczyła, to, to Ty to, się znaczy, stoczył Maszynima jako wiesz jakby prąd filmowy nie, nie kanał na YouTubie. Znaczy kanał na YouTubie trochę też. Kanał na YouTubie przede wszystkim się stoczył, bo pewnie Maszynima gdzieś tam sobie jeszcze całkiem nieźle żyje. Jeśli się w to wgryziesz tak naprawdę, ale na kanale Maszynima na YouTubie jest maszynimy bardzo mało tak naprawdę. A, to tak smutne. Kończymy. kończymy. tak. To smutno ja sobie kończymy, bo to. Jest... to. sobie, to Jeszcze tak na koniec powiem z takich krótkich rzeczy, że Tony Hawk Pro Skater podobno jest jak ten HD będzie na PC i podobno jest taki fajny jak te stare Tony Hawk'i. No musi być. Mówiłem o tym chyba tydzień temu, że będzie tak fajny. No fajnie. to jeszcze to. ktoś tam potwierdził A... z Destructoid. No to nie, ja miałem tę opinię od Destructoida. Tak? Ściągnąłem <głyszałem> sobie tak, bo chyba oglądałem te same materiały od nich. Tak, to już jest. Już jesteśmy takimi polskimi hipsterami, no, którzy czytają, czytają Destructoida. Tylko jeden. <głyszałem> I tylko jeden fajny no, niestety, ten graf, wiesz, Na Wajsie nie piszą o grach jeszcze. A ja trochę piszą czasami piszą. piszą. A na Wajsie. a bo mi się popieprzyło z tym wercz. Nie, nie, nie. Dobra, wiesz co Maciej, jeszcze co powiesz o filmie Deus Ex Bunt Ludzkości, bo w tym tygodniu w ogóle w ostatnim czasie trochę się pojawiło informacji na temat kolejnych adaptacji filmowych gier. Na pewno w tym tygodniu dowiedzieliśmy się o Deus Ex, właśnie adaptacji Deus Exa i Ascrida. Wiesz co, ja A widziałem wcześniej była jeszcze uwaga... Wcześniej jeszcze z kolekcjonerki Ascrida, które tam były dołączone do tego. I szczerze ci powiem, że nie widziałem jeszcze chyba dobrego filmu na podstawie gry, więc w dupie mam to. No to prawda. I uwaga, jeszcze film z Need for Speed'a. To na pewno wszystkich będzie jarać strogo, bo tam fabuła jest taka zajbista, A pościgi... nie wiem, pościgi może. Bo chyba tylko ten film będzie dla pościgów, ale od pościgów są już inne filmy tak naprawdę. No są. I, są, i niekoniecznie są na jakichś takich wielkich licencjach nie wiem, dla mnie totalnie słaby pomysł i wydaje mi się, że, że jakieś 95% filmowych adaptacji gier to, to szroty. Nie wiem, Prince of Persia był fajny. No był, był, ale I głównie był, był. ze względu prawda, na czynnik kobiecy. Jak najbardziej. To jestem w stanie Ci przyznać w tym momencie rację, chociaż ten czynnik męski też niczego sobie. Jako wierny fan Band Mountain, czy jak to się ładnie nazywa, ten film i, i kwestii gejowskich tego aktora jestem jak najbardziej. No tak. No homo. No homo. Zupełnie. A, nie wiem, a adaptacje Deus Exa to mamy od jakichś 20 lat się nazywało w androidów. Dobrze, kurwa, dobrze. Tak mniej więcej. No trochę więcej niż... Nie, 25, nie, 30 lat bardziej. 30, pięknie, 30. Prostu, ja jest, jestem straszny z, z tym po prostu nie idźcie tam, gdzie, gdzie nie trzeba, bo gry to jest zupełnie inne medium, które pomimo tego, że wykorzystuje film jako tako i czasami stara się być filmowe, co też nie jest dobrym motywem. Patrz, nie wiem, Uncharted, no tak. gdzie więcej chyba jest znaczy między innymi też Max Payne, ten trzeci, bo tam jest mnóstwo filmików i też w pewnym momencie się zaczyna robić denerwujące, pomimo tego, że są bardzo fajnie zrobione, to to mm, Trudno jest przełożyć naprawdę Grena na film. I to tyle. Jeśli ktoś zrobi to dobrze, to będzie chyba jakimś, nie wiem, totalnym mistrzem kina. Też tak samo. Albo po prostu gry muszą, gry, gry muszą stać się po prostu czymś czymś więcej. Czym, czymś bardziej... Muszą być bardziej cool. <gry> muszą być bardziej, bardziej. O, w ten sposób. Chyba wszyscy się jakoś zrozumiemy. A przy okazji e, musicie obejrzeć Italian Spidermana na, na YouTubie. Taki e, film w kawałkach z 2008 roku. Bardzo, bardzo fajnie. No dobra. Bo dzisiaj do niego wróciłem. W nic nie graliśmy, bo oczywiście są wakacje. Ja, ja jak zwykle kończę wieśka. Jest dobrze, bo jestem już w trzecim akcie. To, to dobrze o mnie świadczy. Posuwam się do przodu. No Ja grałem tylko w Stwora i teraz będę chyba trochę też testował te gierki na Androidzie właśnie na tablecie, bo jestem pod hmm. wrażeniem tego, jak to fajnie wygląda. No to zobaczymy. I co jeszcze? Nic. No ja chyba nie mam nic na półce. Tak naprawdę, bo ostatnio dostawka, dostawa nowych gierek. Nie, nie, nie, nie, przyszła, bo Techland nie lubi nas za to, że powiedziałem, że Colin gra jest taki, jaki jest. No nie, znaczy ja tam... Dart jest taki, jaki jest. Myślisz, że ciągle jest miłość Myślę, że między się. Na, na, naszymi dwiema firmami? Myślę, że ciągle się jakoś lubimy trochę. Ciągle się lubimy, ciągle się trochę miżamy pytkami. Troszkę chociaż. Tak troszkę tak, oni tam wiedzą że nas lubimy komentarzy nie mamy, bo wysyłacie nam komentarze telepatycznie tylko podczas wtedy, kiedy wiesz, śpimy prostu, i stary, odpowiadamy tylko takie wtedy jak my się nie wysyła no szkoda, szkoda atramentów w internecie, szkoda klawiatury no szkoda szkoda. Szkoda tych pikseli wiesz, które się pojawią na, na ekranie, kiedy będą pisać, o mój Boże, ten podcast się. Uh, Maciek, ale jeśli nie zostawicie komentarzy to myślę, że gdzieś jeszcze mogą nas ludzie spotkać. Jesteśmy na Twitterze. Ja jestem SM Shinobi, Bartek jest El Ambassador. Jesteśmy na grynaserio.pl na Facebooku. Tam się coraz więcej osób pojawia i tam są komentarze. A gdzie jesteśmy? No, na iTunes moglibyście coś napisać, na przykład, że jesteśmy hamami albo coś w tym stylu, bo. Albo bucami, tak, bo, bo dawno tak on mnie nie mówił. Przestaje kurde wierzyć, że ktoś tego słucha. Nie, no tak na serio to wiem, że ktoś tego słucha, bo tam się pojawiają ciągle ściągnięcia. Ale fajnie by było, jakby się coś tam napisali, nie? A no i co? Jeszcze? Właśnie, ja jeszcze jestem na YouTube. Aha, i ty jesteś na YouTube, gdzie ja też będę będę go powoli bo klocucha. To do wniosku, że każdy może być. Że robisz tak, karierę. Każdy może być karierowiczem na YouTube. I... To rzeczywiście to jest bardzo fajne wytłumaczenie, że na przykład cały dzień siedzisz, grasz w gierki, pieprzysz różne rzeczy do mikrofonu i kiedy się wiesz, ktoś zapyta ciebie, co robisz w życiu, to nawet jeśli jesteś bezrobotnym studentem, bez perspektywy na życie, możesz powiedzieć, robię karierę na YouTubie, człowieku. Mam 10 lajków przy filmiku. Yo! Nie. Coś takiego, więc... Maciek, to polecam się. kręcenie filmów na YouTube jest bardzo, bardzo teraz fajne. Mam nadzieję, że będziesz robił Minecrafta, bo to jest w ogóle gra stulecia, jeśli nie tysiąclecia. Najlepsza gra ever. No, ja myślałem właśnie też o albo o Minecrafcie, albo będę robił coś z tych z Gwiezdnych Wojen, starych. To jest kurwa taki... Ja, ja myślę, taki. Że, ja myślę że, że Minecraft jest wiesz, dużo, dużo, lepszy, dużo lepszy z Minecraft. No, no dobra, no Łukasz. No. Łukasz zwany Bartkiem. <laughs> Nawet nie wiem kurwa z kim podcast nagrywał. O, no spoko Topek. Musimy już kończyć. Dobra, stary, musimy to już kończyć, na bo to jest sensu po prostu. Już jesteśmy tak starzy. Pamięć nie ta, Szczególnie ręce nie te, już nie można się tak szybko zaspokoić no. i tak dobrze. Dobra. No, a w ogóle to Batman wychodzi nowy A, film właśnie filmów. i będę szedł na Spider-Mana Amazing. Ja, Amazing. amazing. Wiesz, że to jest ulubiony film Steve'a Jobsa. <grym> <grym> Dobra, kurwa, końcu, <grym> to Amazing. To, stary, to jest bez sensu. <grym> o, ulubiony okay. film Steve'a Jobsa. Dobra, śmieję się z własnego dowcipu.